Johnny? Cicho, nie. E, chciałem Ci pokazać jeden filmik, i potem powiesz mi, czy Ci się podoba, ok? Nie, ja widzę tego co... Turka, więc mi się już nie podoba. Ale e, daj mu szansę, daj mu szansę. Tak. Więc tak, popatrz. To jest Ozil. I teraz tak. Teraz ma gumę w buzi. Teraz no, ty... nie ma gumy w buzi. Teraz ma gumę w budzie. Na miejscu Op. to tego. Widziałeś? Jak ci podoba? No spoko. Pamiętam, że jakiś ktoś komentował, że to jest niehigieniczne. Eee, aha, że guma jest niehigieniczna, okej. Okay. Jak się ją... kopnie. Witamy serdecznie w kolejnym podcaście blogu Johnny Cichonio. Ja jestem Cichonio, a ze mną oczywiście jest Johnny. I oczywiście też gorąco witam wszystkich. Nastroje stroje mamy nie najgorsze, bo weekend był dla nas udany, jak wszyscy oczywiście zainteresowani już wiedzą. Johnny, Tobie, poza, poza meczem oczywiście Barcelona, o którym będziemy mówić, Ciebie zwłaszcza interesował też jeden mecz w Lidze Angielskiej, dużo emocji, no jak się podobał ten <grym> to był Cudowny mecz, piękny, duże emocji. A ja oczywiście chcę powiedzieć, że mówimy o meczu. To Arsenal, Tottenham, derby północnego Londynu. I Oj, co to był za mecz w ogóle? No, Arsenal wygrywał 2-0, przeważał, prowadził grę. Wszystko można było powiedzieć, że to tylko Arsenal może wygrać i podwyższy prowadzenie do 4 albo do i5 będzie 0 i tak to się skończy. No jednak waleczny Tottenham. Nigdy nie odpuszcza. Stratek ary Rednap jest po prostu niesamowity, tak więc jego zawodnicy wyszli na drugą połowę zmotywowani. Zrobili dwie i pół akcji i się skończyło na 3-2 dla zechamu Tak więc no, wielkie brawa i super mecz naprawdę. Wander mm, Wart jednym z bohaterów. Tak. To jest też trochę interesujące dla, dla, także dla fanów oczywiście Realu. Wart ostatnio wspominał, że y, z Hazardem Mourinho y, strasznie nudne były odprawy i treningi. Jeżeli już miał ich dosyć, natomiast u Harego wszystko jest, no, czysty futbol, tak on to określił? Tak. Czysty futbol. Harry nie, nie, nie brudzi specjalnie tej tabliczki yy, do, do taktyki. Yy, a to ciekawe w ogóle, że Van der Waals się zdążył znudzić Mourinho po bodaj miesiącu, czy półtorej miesiącu pracy. Nie wszystkich urzeka jednak Mourinho. E, zwłaszcza tych, którzy nie są, nie są razem z nim, <laughs> albo, albo nie grali przez niego, bądź przez niego puścili klub. Mm, to jest oczywiście jeden punkt dosyć istotny, e, o którym pewnie też wspomnimy właśnie to, e, że jest się albo zmurgnij, albo albo przeciw niemu i w zasadzie nie ma, nie ma specjalnie strefy szarej w tej kwestii. E, też e, ten mecz ciekawy, e, ten w Londynie pod, pod kątem rywalizacji ligowej, prawda? bo e, jeśli chodzi o dramaturgię i, i y, też y, jakby urok tego meczu, prawda, Te ilość sytuacji i y, y walkę walka na boisku, rzadko naprawdę spotykane na boiskach Primera Division. Y, w meczach po prostu, y, w, których, w których ten układ sił, układ sił jest, jest zdecydowanie y, y, y, jednostronny, można tak powiedzieć. Y, no i właśnie, przechodzimy teraz do Primera División, prawie wszystkie mecze już zostały rozegrane. Przed nami tylko jeszcze Hetafę Saragossa, który, no myślę, że jakoś podarujecie nam, że, że, że, że o, nim, o nim nie zdążymy wspomnieć. Kolejka zaczęła się od ciekawego meczu Villarrealu z Walencją. To był drugi z rzędu mecz Villarrealu z różną szczołówki. I także drugi rzędu mecz dla Walencji z drużyną z czołówki. Villaral przegrał oczywiście wcześniej z Barceloną na, Be, na, na Camp Nou 3-1, natomiast Walencja przegrała z Sewillą 2-0. Teraz był Remis. Remis, chociaż wydawałoby się, że przez większość meczu to Villaral był jakby stroną przeważającą. No oczywiście Walencja strzela pierwszy gola, więc to trochę ustawiło mecz. No i trzeba powiedzieć, że Wiera miał duże trudności z tym, żeby choćby wyrównać. No to wyrównanie przyszło dopiero w 73 minucie i się tak naprawdę... No, Walencja wyglądała dosyć pewnie. Nie wiem, jak ty, jakie ty miałeś wrażenie. No mi się wydawało, że jednak Walencja jakby kontroluje. Chociaż nie przeważa i to Wiera prowadził grę, to jednak Walencja kontrolowała jakby przez cały czas przebieg spotkania. Ja miałem takie, takie trochę wrażenie, że oni za bardzo się cofnęli, że za bardzo w tym byli bierni i... Tak, jak, tak, jakby to było nieuchronne, że Wieral w końcu, w końcu wyrówna. Um, Jakimi co Wam Walencji w tym, w, tym, w tym przypadku? Dlatego, że ona wydaje mi się drużyną bardziej wszechstronną, um, ale właśnie to, to, to strasznie defensywne nastawienie trochę mnie, trochę mnie rozczarowało tutaj. No to ja dla przeciwności ja byłem za ale no miałem naprawdę wrażenie. No, oczywiście też uważam, że się za bardzo cofnęli, i jeżeli się cofasz, no to przeciwko takiej drużynie jak wiara, która potrafi atakować, no to prędzej czy później e, generalnie gol powinien przyjść. Tylko, że no, so, wiemy, znamy z historii takie mecze, kiedy no, ten gol nie pada, no bo frustracja narasta i jednak e, drużyna broniąca się nabiera pewności z każdą minutą, skoro przez tyle czasu nie potrafi nam strzelić go, a zaczął mieliby strzelić. Na szczęście Rosji przewóz tam geniuszu talentu i wszystkiego i udało się wyrównać. No, To, to jednak jest strada punktów w Realu, mi, mi się wydaje. Jeszcze po, no po tym meczu z Barceloną to szczególnie mam dużo sympatii do Warealu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Nie oddali nam tego meczu, jakby powiedział Mourinho. nie wystawili rezerwowych. I strata punktów w Realu i yy, yy, w ogóle podział punktów w kolejnym meczu na szczycie za plecami Barcelony i Realu to też jest bardzo, yy, bardzo yy, symboliczny można powiedzieć. Zwłaszcza w, w obliczu wyników obu yy, wielkich klubów. Walencja yy, drugi mecz rzędu kończy w dziesiątkę, tym razem czerwoną kartkę dostał Stankiewicius i. Yy, no i cóż, no i yy, yy, mimo wszystko wynik, wynik nie jest dla nich zły tak naprawdę i oni zdaje się, że, że im został tylko jeszcze, jeszcze, jeszcze Real i no co, dalej będą walczyć o Ligę Mistrzów, jedna z, jedna z różnych zdecydowanie, zdecydowanie, jeden z faworytów do, do tych miejsc sprawionych właśnie grą mistrzów Co do Stan <grym> <grym> To był jakaś dopiero drugi mecz w ogóle właśnie. Ten zawodnik to był sprowadzony jako takie... Szerokie, szero, szerokie, nie wiem, zaplecze e, jednak w Walencji. I, mm, no i w ogóle jestem zdziwiony, że on zaczął nagle grać, bo to był chyba drugi mecz rzędu, w którym wystąpił. E, no i zakończył mecz czerwoną kartką, tak więc chyba jednak nie, nie bez powodów nie, jakby nie był wystawiany do tej pory. No, trzeba właśnie pamiętać, że nie mógł zagrać stopal prawda? za czerwoną tak. kartkę z poprzedniego Ale meczu. Tak. Tak, no taki mecz też trochę był, że, że tych fauli Walencja miała dosyć dużo. W każdym razie skończyło się podziałem punktów. Chyba faktycznie jednak Walencja bardziej zadowolona z tego wyniku. No i obie drużyny po prostu tracą, tracą dystans do, do pierwszej dwójki. Natomiast pozostałe wyniki nie są dla nich takie złe. O tym zaraz będziemy mówić, bo w sobotę kolejnym meczem był mecz Almerii z Barceloną. Jaki wynik był John tego meczu? Nie wiem. 8-0. 8-0. Barcelona wygrała. Real odpowiedział pięcioma bramkami z Atletikiem tego samego wieczoru. Stracił jedną. Zaraz będziemy te meczu oczywiście szerzej omawiać. Natomiast ze spotkań niedzielnych Osasuna wygrała ze Sportingiem Gijon 1-0. Tak więc... E, dopiero, co, dopiero co Sporting grał z Realem, przegrał 01, ale to był mecz u siebie. Tutaj na wyjeździe wiadomo, że w Hiszpanii średniakom na wyjeździe zawsze gra się trudniej. Hmm, drużyna Camacho e, zgarnia 3 punkty i e, no, już zbliża się pomału do górnej, górnej e, połowy tabeli. Espanol wygrał z Herkulesem 3-0. Kolejny wynik Espanolu e, po porażce po, po 0-3 z kolei. No i Aspaniol skoczył znowu na czwarte miejsce, premiowane grą w Lidze Mistrzów. Przed nimi ciągle dużo trudnych meczów i ja nie wierzę, żeby oni w tej czołówce się utrzymali, ale trzeba im oddać to, że na razie jak na średniaka radzą sobie naprawdę świetnie i wykorzystują wszystkie podknięcia czołówki szeroko rozumianej. Szczególnie, gdy grają u siebie w domu, bo nie przegrali meczu i nawet nie zremisowali, stracili dwa gole. No Na wyjazdach to, to jest po prostu to, to, co przed chwilą powiedziałeś, że średniacy jednak na wyjazdach grać nie potrafią w Hiszpanii, oddają punkty masowo i po prostu jakby codziennie tam było, nie wiem, Boże Narodzenie. No, i tak nie wiem, ja też nie uważam, żeby oni mogli, mogli zamieszać coś w czołówce. Nawet, nawet bym chciał, może to by było ciekawe, ale góra, szóste miejsce to jest dla nich, tak mi się wydaje. To jest marzeniem, pewnie też oni nie spodziewają się, żeby tam więcej mogli wygrać. By, by, Więc 3-0 z Herkulesem, Herkules już nie jest aż tak mocny jak był na początku sezonu. Herkules był bardzo krótko -mocny, można powiedzieć. W Herkulesie nie zagrał znowu dręte po, po poprzednim dobrym występie przeciw Realowi Sociedad. Nabawił się wrzodów, owrzodzenia przełyku. To jest dolegliwość, myślę, spowodowana stresem. Ja za, dużo gumy. Ja za, dużo gumy. Ja za dużo gumy połyka. <laughs> może może nie, nie, nie, nie, nie, nie robił z tą gumą to, to, to, to, co powinien był. W każdym razie znalazł się... <laughs> Znalazł się w szpitalu na, na leczeniu w, w Alicante, gdzie zresztą spędza czas z żoną, która rodzi im trzecie dziecko, także takim... takim... Może tym się stresuje. Ja myślę, że, że to może przeciwnie, to może właśnie dla niego będzie relaks po prostu, że on będzie mógł trochę czasu z rodziną spędzić. Na pewno y, drużyna na tym nie zyskuje. No i fani na pewno są rozczarowani, którzy no, już, już jest ulubieńcem fanów w, w Alicante. Tak, ma, ma grupę wiernych fanów, którzy y, nawet wyglądają już tak jak on. <grywy> Ale nie próbujcie tego w domu. Nie polecamy. Fanów można zobaczyć przy wpisie na konkurs na bramkę 11 kolejki, także trzeba by to odszukać u nas na blogu. Można, można to bez problemu znaleźć. Kolejny mecz to mecz pomiędzy Lewantem i Racingiem Santander. 3 do 1 wygrywają gospodarze. Mecz dla nas bez historii. Dwie drużyny, których specjalnie, które specjalnie emocji nie budzą mecz, mecz na, na, w dołach tabeli. Deportivo też 3 do 0, tak jak Espaniol wygrywa z Malagą i no już awansuje na 12 miejsce w tabeli, oni jeszcze tak wysoko w tym sezonie nie byli. Wreszcie zaczynają gromadzić te punkty, to jest dla nich dobra wiadomość, natomiast Malaga um, ciągle w strefie spadkowej No i po dwóch zwycięstwach po przyjściu Pelegriniego przyszła porażka, oczywiście wyjazdowa. Ale też myślę, że dosyć dotkliwa, bo dużo, dużo, dużo, dużo słabszych rywali niż Deportivo już Malaga nie, po prostu nie spotka i mm, oczywiście to trochę zabierze czasu, na pewno Pelegriniemu, żeby tą drużynę poukładać tak, jaką by chciał, no ale, ale na razie to, to ciągle jeszcze nie wygląda dobrze. No nie wygląda to dobrze, ale aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, Deportivo jednak odzyskało formę i to już nie jest ten zespół z początku sezonu, kiedy oddawał punkty każdemu i i to bez większego wysiłku. A i teraz szczególnie u siebie, co nas cieszy, bo jak ktoś słuchał poprzednich podcastów, to jednak kibicowaliśmy temu zespołowi. Ale niekoniecznie w meczu z malaką. Znaczy, ja kibicowałem też w meczu z Nie Jesteś fanem Pelegriniego? E może nie jestem jego antyfanem, ale wolę Deportivo niż Malagę, nawet z Pelegrini. Być może to dla, dla Malagi z kolei będzie trend, odwrócenie trendu, że przegrywają u siebie, wygrywają na wyjazdach, czy w ogóle zdobywają punkty na wyjazdach, bo, bo ostatnio u siebie jednak wygrali. No i jeżeli by to miało tak wyglądać, że u siebie będą wygrywać, albo przynajmniej gromadzić punkty, a przegrywać na wyjazdach, to przynajmniej jakoś to jest bardziej, wydaje mi się, zdrowa sytuacja niż, niż, niż była do tej pory. Ja myślę bo tak, że on jest dobrym fachowcem. Na pewno będą transfery w, zimą. Już to już zostało zapowiedziane. Zobaczymy jakie. Nie będzie miał zbyt dużo tak naprawdę wolnego czasu, żeby tam być na półpada. Kogo na przykład bym bulać? Nie mam pojęcia. Nie no, poważnie. Słyszałem, że peszko mody. Ale peszki bym nie chciał do Malagi. Nie uważam peszkę za... Nie, no okej, okay, nieważne. Ale kogo uważam, to Grosiski. Albo Kupisz. Prowadzę. Grusicki już jest w, w Lidze Hiszpańskiej pamiętam? Tak, jest. Faktycznie, faktycznie. Hiszpański grusicki, Tak samo Frankowski. Ale no to jakby dopełnienie, no w sensie kupisz. Kupisz, niech teraz przyjdzie. Ale kupisz i grusicki, naprawdę, oni by mogli. Kupisz jest ograny jakby w, w Anglii, może ograny to za dużo słowo, ale ograny na treningach, co widać. No i teraz zdobywa doświadczenie w Polsce, czyli taką kopaninę i kopaniny po nogach, tak więc bym, ja myślę, że on by się odnalazł w Hiszpanii, tak samo Grosicki, on jest szybki i do Malagi akurat taki styl by pasował on właśnie by jakieś takie szybkie kontrataki tam z tymi rosłymi wielkimi zawodnikami prawie by sobie poradził ja myślę, że Maladze to nie brakuje takich zawodników, im by się przydał właśnie ktoś do zrównoważenia drugiej linii. Zresztą Peregrini gra bardzo ofensywny futbol, bo on ma to swoje ustawienie 4-2-2-2 z dwoma takimi środkowymi powstrzymującymi pomocnikami, dwóch takich niby skrzydłowych, ale są bardziej ofensywni pomocnicy i oni tam nie ma szerokości bardzo. Gorzicki pasował, ale ja myślę, że przydałby mi się po prostu paru obrońców, albo, albo jakiś defensywny no to pomocnik. To w Polsce. A skoro już jesteśmy przy temacie polskich zawodników, to czy widzisz, Johnny, um, polskiego y, hiszpańskiego kupisza? Tak jak jest hiszpański Franek albo hiszpański Montero. O, hiszpański kupisz. E, powiem ci, kto mógłby nim być. To może, to może się zastanów, jeżeli ci przyjdzie do głowy, to ja myślę, powiedz. Że... Bo ja myślę, że. Ja myślę, że jest. Też myślę, że jest. Powinien być. Kolejny mecz Sevilla z Majorką. Przegrywa u siebie. Majorka ma, zbiera, zdejmuje skarb z kolejnej silniejszej teoretycznie od siebie drużyny. Już w takim samym stosunku goli pokonała Walencję, także na wyjeździe. No i zdecydowanie niespodzianka. I no wielkie słowa uznania chyba dla Laudrupa, który przejął drużynę zdziesiątkowaną w wielkich terapatach finansowych. Tymczasem na razie rezultaty ma, wygląda na to, że, że, że ma porównywalne z, z Gregorią Manzano w poprzednim sezonie i znowu mogą bić się tak naprawdę o europejskie Puchary. I właśnie bardzo żałuję, że Majorkę po prostu wyrzucono z tych Pucharów. To jest. To raz, żeby to dodało pieniędzy może od sponsorów i może łatwiej by było po prostu pozyskać jakiegoś sponsora i wyjść trochę z tych długów. A dwa, że no jednak oni zasłużyli na to w tamtym sezonie. To nie było tak, że oni jakoś tam się dostali przez przypadek. No oni, to, to była właśnie taki, taki zespół no, na szóste miejsce, no, na piąte, tak? I w tym sezonie, no dokładnie tak jak mówisz, no zdziesiątkowani kontuzjami, znaczy no, może nie, nie, nie kontuzjami, ale na początku, na początku trochę tam było kontuzji. Ale przede wszystkim odeszli zawodnicy powodu, e, gwiazdy, gwiazdy poprzedniego sezonu. E, też z powodów właśnie problemów finansowych, no ale w pierwszym meczu już zremisowali z Mourinho, z Realem, oczywiście to był, no ale remis to remis, tak, z, z Barceloną także w ostatniej minucie jakoś tam się im udało. Ale no, trzeba powiedzieć, że w tym meczu z Sevilla nie, nie, nie jakby nie byli słabsi, w sensie, że to było po prostu z tego, co widać, to, to, było, to byli lepsi po prostu. No, no, to, to jednak świadczy o tym, że Majorka jest poważną siłą w tej, w tej lidze. Gregorio Manzano, który właśnie w Majorce pracował w zeszłym roku, teraz ze swoją byłą drużną przegrał, no, powiedział na konferencji, że Sevilla tym, tą porażką straciła szansę na na skoczenie na miejsca premiowane grą w pucharach. Mało może to jest postrzegawcze, bo to, bo to widać od razu, ale ym, to właśnie y, warto zwrócić też uwagę na to, że... Ym, Sevilla z tych drużyn, które, które są w tej szerokiej czołówce, chyba jednak naj, naj, naj, największe ma kłopoty z, z powrotem do jakiejś stabilizacji, do formy, bo o ile Walencja nie gra tak regularnie jak wcześniej, ale, ale, ale te punkty gromadzi, Villarreal, no, na razie stracił punkty tylko tak naprawdę z, z potęgami, więc, więc Sevilla wydaje się mieć chyba największe problemy z tych wszystkich czołowych drużyn. Co jest dziwne, no bo tak naprawdę, gdyby spojrzeć na ich skład, to jest dosyć mocny skład, jak najmniej. Tak, Tak, i tam się niewiele zmieniło w po, porównaniu po z poprzednim sezonem. Y, trochę Luis Fabiano y, dochodził do, do, do formy, ale, ale jakby nie było, to ta, ta, ta że powinna grać przynajmniej tak dobrze, jak w zeszłym sezonie. Ym, ostatni mecz y, y, niedzielny to y, mecz y, Sociedadu. Um, z Atletico, Atletico, które właśnie walczy o to, żeby do tej czołówki wrócić. E, zaczął grać Forlan, zaczął strzelać Forlan, zaczął także strzelać Agüero. Atletico po prostu wygrywa. E, tak, powiedzmy jeszcze ciekawostka o tego meczu. E, Real Sociedad to od niedawno ulubiona drużyna, druga ulubiona drużyna e, redaktora Cichonia. E, DJ-a Cichonia. E, tak, tak gra, gra, gra, gra, gram z Sociedadem w Pesie i e, ostatnio grałem Real Madrid właśnie, a chociaż z Barceloną niestety przegrałem. Co także, Na taki wizerunek e, Także, no to Real i Real to jest. E, ja mam chyba słabość do basku, bo na Atletiko też stawiałem przed, przed, przed, przed, przed. Ale, O tym meczu może. Znaczy o może ogólnie o atletiko O Atletiko i o, o Sociedad, bo chciałem powiedzieć, że no oczywiście liczyłem ze Sociedad tutaj sobie poradzi, tym bardziej, że początek był dobry rentę, tak naprawdę Uyfaluszy strzelił samobójczego gola, on został zapisany rentę, no ale całkiem nieźle grał ten Sociedad zwłaszcza właśnie w, w pierwszej połowie, kiedy, kiedy tam przyciskał Griezmann, oczywiście bardzo dobry mecz kolejny to jest zawodnik, którym ostatnio się interesował na przykład Liverpool i na to, że to jest kwestia czasu, kiedy on dojdzie do mocniejszej drużyny, ale nie polecam mu do Liverpool, nie, nie do Ligi Angielskiej ja myślę też, że jeżeli, że jeżeli nawet, nawet jak do Ligi Angielskiej, to chyba nie do Liverpoolu, bo yy... To jest trochę, nie wiem, mam wrażenie, że to jest transfer w stylu taki Beniteza to by był, że, że zawodnik, który ma niby dodać polotów, że ofensywne, ale przede wszystkim fizycznie on, on w tej chwili w ogóle nie wygląda, żeby był w stanie tam, tam sobie radzić. Chodzi, że on, to, to jest hiszpański zawodnik. Niech on, niech on zostanie w Hiszpanii, nie gra w Hiszpanii, a nie do Anglii przychodzi. No Co to w ogóle ma być? Jeszcze, jeszcze do Liverpoolu, który jakby no, nie, nie gra najwyższy tego, co powinien, może tak. Poza tym to nie jest drużyna, która gra europejską piłkę stosunkowo, w stosunku do, do innych czołowych angielskich drużyn. E, oczywiście Griezmann jest francuzem. Mialiśmy na myśli to, że w hiszpański, bo, bo gra, gra w Hiszpanii w takim stylu hiszpańskim, więc Atletico wygrywa ostatecznie z Sociedadem 4 do 2 efektowny mecz dużo bramek, no i tak jak powiedzieliśmy Forlan wraca do formy Atletico wraca do formy w tej chwili dogonili Sevilla już pod względem punktów, no i czekamy ja myślę, że, że przypuszczam atak też na wyższe miejsca, tym bardziej, że już mają mecze z całą czołówką więc wygląda na to, że po prostu teraz im wystarczy, tylko już, już wygrywać nic, nic innego nie pozostaje Tabela więc wygląda w ten sposób, że Real oczywiście obronił pozycję lidera i z tej pozycji będzie atakował Camp Nou już w poniedziałek. Barcelona punkt za Realem polepszyła sobie bilans bramkowy tym zwycięstwem z Almerią, już traci, traci do Realu tylko dwie bramki, znaczy w bilansie, prawda, ma, ma, ma plus 25 bramek, Real plus 27, potem jest już 7 punktów za Barceloną jest Real. 24 punkty, potem 22 punkty Espanyol, punkt mniej Walencja, jeszcze punkt mniej Sevilla oraz teraz już Atletico. Za nimi na ósmym miejscu na ósmym miejscu spada Majorka z 18 punktami, potem jest, potem są Baskowie, jedni i drudzy. No i już przechodząc do strefy spadkowej, otwierają Malaga z 10 punktami, potem jest Almeria i Saragossa. Jutro gra z Getafe, także ma szansę ma szansę niby na punkty, ale z na wyjeździe, więc ten wyjazd myślę, że to będzie kluczowy. Nie sądzę, żeby Saragossa jakoś, jakoś szczególne szanse miała na punkty. Może remis im się uda wyjść. Ja też na remis bym stawiał. Tak więc wygląda w tej chwili sytuacja w Primera División, a teraz już przechodzimy do bardziej szczegółowego omówienia meczów Wielkiej Dwójki. Zaczynamy od Barcelony. Barcelona, pisałeś... Przed sobą miała w sobotę trudny wyjazd na południe. Myślisz, że to się sprawdziło? Podtrzymujesz te słowa? Oczywiście, no, że tak. Ja się nie wycofuję Kurde. Bardzo dobrze sobie poradzili z tym trudnym wyzwaniem. Oczywiście, no, to, to jest Barcelona ja pierwszy klub na świecie. Oni sobie zawsze dobrze radzą z, z trudnymi rywalami. No co, z, nie no, poważnie. Teraz chcę powiedzieć poważnie, żeby, bo ludzie się śmieją. To znaczy ja chciałem powiedzieć, że po tych kontrowersjach związanych z Mourinho i tym co on mówił o sportingu Chichon, no kiedy widać jak Barcelona wygrywa 8-0 na wyjeździe z Almerią i prowadzi po pierwszej połowie 5-0 to można się zastanowić, czy w tych słowach Mourinho nie było trochę prawdy. No nie było. Dlaczego miało być? A dlaczego Real wygrywa 5-1 siebie z Atletikiem Bilbao? Pisze się, że to był trudny mecz, że Atletik zagrał dobrze tak? Ale to, no okej, okay, no nie. Znaczy nie, tak, tak na, na serio, na serio. Um, to, to, to um, ja, ja w, w ogóle już, już trochę uprzedzając, ja nie uważam, żeby to był dla nas trudny mecz ten, ten z Atletikiem, ale pomówmy o tej, o tej Barcelonie i, i Almerii no, ja też nie uważam, żeby dla Barcelony to był trudny mecz w efekcie. Ale obawiałem się tego meczu, no naprawdę nie spodziewałem się, że wygrałem więcej niż 2-0. E, no jednak mecz się inaczej ułożył, no ale to wynika z tego, że naprawdę Barcelona podeszła bardzo poważnie do tego meczu i nie jest tak, jak większość osób mówi, że Almeria po prostu położyła się na ziemi i e, udawała, że jej nie ma na boisku. E, wręcz przeciwnie, naprawdę się starali, e, grali no dosyć, e, dosyć desperacko, jakby w obronie cały czas. znaczy e, Zachowywali się tak, jakby to był po prostu mecz ich życia i e, jakby przegrali, to stracą życie. No nie było tak. No i. E, no ale jednak Barcelona była lepsza po prostu, no Barcelona zagrała na swoim nieosiągalnym poziomie dla nikogo, a szczególnie dla Almerii, która no, była trzecią najlepszą obroną w lidze do tego meczu, straciła tylko 10 goli, u siebie tylko 6, tak więc no, naprawdę nie można było powiedzieć, że będzie łatwo. No jednak, jednak Messi, jednak Iniesta, Pedro no, też pomogli nam i ja co było dosyć przykre. Pewnie dla, dla nich, bo nie musieli naprawdę tego robić na 8-0, bo mogli, mogli sobie darować. Ja myślę, że Almeria dostała takie lanie, między innymi dlatego, że oni po prostu mają ustawienie zupełnie niepasujące w sensie z takim ustawieniem nie ma szans z Barceloną, bo oni grają, oni zwykle, oni zwykle grają trójką w obronie. A oni grają trójką w Grali czwórką w obronie to znaczy generalnie ja nie wiem, czy to po prostu nie było tak, że jeden, jeden z pomocników się cofał, ale chodzi mi o to, że oni mają raczej styl taki dość ofensywny, to znaczy grają często trójką napastników, teraz grali właśnie raczej, to wyglądało na 4-2-2 4-4-2, przepraszam, to ustawienie w każdym razie oni, oni, widać było, że po prostu nie mają pomysłu zupełnie, nie, nie mieli nie jakiejś myśli przewodni, że, że, że, że mamy pomysł aha, to tak, pokonałem Barcelona, Tylko po prostu wyszli dodali, dodali jednego obrońcę żeby, żeby zabezpieczyć tyły, może tak to takie to rozumowanie było. No i, i zaczynali pressing od, od niby od obrony Barcelony, ale dwóch tam biegali pomiędzy trójką obrońców, więc nie mieli tak naprawdę szans tej piłki odzyskać. A potem potem Barcelona miała łatwiejsze zadanie, bo po prostu miała mniej piłkarzy też do pokonania. Znaczy, pomysł był dobry, no bo generalnie w tym sezonie taki, takie granie na Barcelonę się sprawdzało, tak? Czyli wysoki pressing, dużo biegania i to nie było takie właśnie, jak napisałem w swojej relacji, to nie było jakieś głupie bieganie, tak jak na przykład inne zespoły potrafiły, jak Sevilla na przykład, słabo. oni słabo dosyć to zrobili, bo biegali za piłką. Z Barceloną się gra, to się nie biega za piłką, tylko za piłkarzami, no bo jak biegasz za piłką, jest zawsze szybsza od, od człowieka, tak się mówi. Tak też jest. <tak>, tak więc, no ciężko, nie robili głupich błędów naprawdę, oprócz tego sambuja i, i jej asysty przy golu niesty, to nie było, nie, było, nie, nie było tak, że to były jakieś błędy w obronie, że można by powiedzieć, boże, co oni, tak, co oni grają, tak? Oni po prostu wyszli z nastawieniem, że dobra, utrzymamy to 0 z tyłu i jak się coś uda, to będzie kontra i strzelimy. No Kontra mieli w tam pierwszych minutach, jeden strzał Waldes obronił no i to było na tyle w pierwszej połowie. W drugiej połowie, jak już Barcelona wygrywa 5-0, to też zaczęli od jakichś tam strzałów, mogli nawet strzelić gola, ale Waldes tam ładnie obronił. No i dostali szóstego gola, potem dostaje siódmego i ósmego, więc no tak jak napisałem, to było takie odliczanie jakby knockout, czekali tylko do dziesięciu i by zeszli. Tak więc, no, Almeria zagrała, ja myślę, nie, nie wydaje mi się, żeby oni zawsze grali tam trójką, u siebie grają, się jak sprawdzałem też, to gra, grali czwórką w obronie i też dlatego nie tracili tych goli, też nie strzelali przez tego i no bo jak się gra bardziej tak defensywnie, oni bo w ogóle grają koszmarny futbol, to jest w ogóle, nie mają stylu i nie mają w ogóle pomysłu na to, jakby ogarnąć to, co się dzieje na boisku i to wszystko takie jest, no bronimy się, a potem może się uda, więc y, trochę taki styl włoski, ale też nie do końca, bo nie wiadomo, co to jest. W każdym razie y, zarząd Almerii y, podziela chyba twoją opinię, bo zwolnił no, po tym meczu no, ten tak Ten trener był już i tak na wylocie, e, tak mi się też wydawało, tak, takie były też doniesienia, więc no... Tak, ale, ale chodzi mi o to, że to bynajmniej nie był prawda? jeden mecz, tylko właśnie to, to, to mu się zbierało. Że Barcelona zwolniła trenera. Wolałbym, żeby jednak zachowywali po sposób. Chyba, że w Madrycie. Czyli uważam, że Barcelona powinna było to wygrać 2-0? Nie, uważam, że powinna wygrać 10-0, gdyby Villa był bardziej przytomny i Boże, naprawdę, to powie... ja uważam, że było 10-0, ale Villa nie, nie, nie zaliczyli dwóch goli w Villa, chociaż nie trafił do branki. Okej, z innych personaliów Barcelony Wydawało się, że jednak może zagrać Pikę w tym meczu, bo został powołany i, i pojechał z żyną tak? Dobrze, dobrze mówię. A jednak, a jednak nie zagrał, czyli. Um, Guardiola można powiedzieć, że stchórzył. Co? No bo, po, po, to, ale nie, to po, to po co go brał, to po co go brał, skoro go nie wystawił. A dlaczego miał? No Jest dosyć. W sensie Milito Abidal e, Hefren są koncydziowani. No i jeżeli Milito i Abidal są kontyzywani, to nie mamy obrońców. Więc jeżeli był, powoło Fontasa, to na obronę, na znaczy jakby nie, nie powoło Pikę, Pique, to by nie było nikogo na, z obrony na ławce oprócz Adriano. Więc no, to by było trochę niestosowne i znaczy nieodpowiedzialne. To, że ja byłem w ogóle przeciwny temu, żeby wystawiać Pikę, i dlatego jestem bardzo wdzięczny Guardioli, że nie wystawił Pikę. Ale no i bo Fontas spisał się znakomicie, to trzeba powiedzieć. Ale no, to uważam, że nie jest chorzy w ogóle. Co co, co co? Co jesteś Mourinho teraz? I... Ja tak się, tak się tylko zastanawiałem, że jak się okazało, że go powołał, to pomyślałem, że Guardiola ma jaja i nie będzie kalkulował jakimiś kartkami, tylko uznaje, że drużyna jest silna, wyjdzie pikę. Yy... Liczę na to, że nie dostanie kartki, że się zachowa, jakby pokaże i to mu doda pewności siebie, jakby, że, że po prostu zaryzykuje i, i, i, i mógł na tym jednak prawda, dodatkowego kopa, kopa wygrać. Tak, po jeszcze bardziej powiedział, to może trochę wyjaśnię i może wyjaśnię tobie, że nie, Pika nie zagrał przede wszystkim dlatego, że odczuwał jeszcze skutki tej kontuzji w z Portugalią. To nie była groźna kontuzja, ale jednak coś mu tam, w jakiś mięśnień go bolał, więc wolę jakby nie ryzykować przez to. Nie tylko, kartki nie były jakby takim głównym, ale też powiedział, że no też nie, jakby skoro nie był w pełni, pełni silny, no, to też było bez sensu ryzykować go z kartkami, skoro no, mógłby zrobić coś wynikającego bardziej jakby z kontuzji niż z rozsądku. A To by było ciekawe, jakby też. Czy Almeria próbowałaby to jakoś wykorzystać? Nie. W każdym razie, Pika nie zagrał, nie ma, nie ma sprawy. Ale zagrał ma Mascherano, możemy o tym powiedzieć, bo to jest mój ulubiony zawodnik. No to powiedzmy o O, zagrał w znakomicie. Guardiola kurczę, wystawię go częściej, bo to jest znakomity zawodnik. I wszystkim tym. Hejterom Mascherano, chciałbym powiedzieć, że no taki transfer to nie trafia się zbyt często i okej, okay, Busquets jest dobry, Busy i fajnie, fajnie, że z nami jesteś wychowany, i te sprawy, ale na Grand Derby naprawdę bym wolał Mascherano. Mascherano gra, Barcelona wygrywała 8-0. Od razu argument. Może jeszcze króciutko, dosłownie jednym zdaniem, o tych, którzy zagrali dla Odmiany w miejsce właśnie tych nieobecnych w drugiej połowie. Bo wreszcie zagrał Tiago, prawda, w meczu ligowym. Czy, czy, czy, czy, czy, czy czym się wykazali ci młodzi, młodzi z Barcelony? No, wykazali się tym, że Tiago naprawdę zagrał przyzwoicie. No, dobrze zagrał. On w ogóle to jest wielki talent, tu nie ma wątpliwości, w sensie to nie, to nie, jest, to, to nie jest stawiane jakby, e, to nie jest taki temat, że o Boże, czy on ma jakiś talent, czy on się sprawdzi, on wiadomo, że się sprawdzi, to jest wielki talent, no, no i on potrzebuje po prostu ogrania na takim poziomie, ja uważam, że jest gotowy do gry, on za często jeszcze trochę oddaje piłkę, on e, on jest na przykład, on jest bardziej widowiskowy, widowiskowy niż Xavi. Bardziej, On jest taki dribbler. on lubi, lubi istnieć na boisku, ale też bardzo, bardzo walczył. To mi się podobało, że jak tam była jedna taka sytuacja, że Alves nie dążył za jednym z pomocników Amerii, to Thiago go ścigał przez dziennie przez 20 metrów i ślizgiem zabrał mu piłkę, więc naprawdę bardzo mi się podobał. Wszedł jeszcze Keita, który zagrał moim zdaniem dosyć słabo. To nie był Kejta, który go lubię. No i Bojan, Bojan, Bojanito. Bojan bo... strzelił dwa gole wreszcie. Bojan wraca do formy, <laughs> kochany Bojan. Strzelił dwa gole, pierwszy gol bardzo ładny. Zostawił się i wyczekał bramkarza, wyczekał obrońcę pięknie podciął piłkę. Wszyscy się cieszyli na ławce rezerwowej, eksplodowała, tam po prostu tak jakby tak czekali na to z utęsknieniem, bo tak było. No. Bojan się jednak przełamał w, tym, w tych meczach pucharowych i teraz za zaczyna strzelać, więc uważajcie w obrońcy, bo Bojan nadciąga. Oj, oj, oj, Ob, oby Bojan nie zagrał, Johnny. Um, niestety chyba nie zagra w pierwszym, w pierwszym składzie przynajmniej tak więc Barcelona wygrywa 8-0 mm, no i nie mogła, nie mogła um, bardziej sobie poprawić nastroju przed Grand Derby tym, tym meczem, um, ale Real też um, też się w, w niedzielę nie lenił i też swoją szansę wykorzystał, zwycięstwo 5-1 z atletikiem. E, i co można o tym meczu powiedzieć, mecz bardzo dziwny bo wynik oczywiście bardzo dobry, natomiast ym, zgodziliśmy się tutaj przed, przed nagraniem podcastu, że ym, poza tymi dwiema pierwszymi bramkami y, trochę nie wiadomo skąd te gole się wzięły dla Realu, bo Real y, nie można powiedzieć, że dominował y, mecz tak naprawdę. No bo, no bo po, tak jak mówię, po postrzeniu tych dwóch, dwóch goli nie było, nie było absolutnie takiej sytuacji, że Real by siedział na połowie Atletiku i, i próbował po prostu kontrolować mecz, tylko się cofnął czego efektem między innymi właśnie były akcje Atletiku i w końcu stracony gol prze, prze, przez obronę Realu także dosyć dziwny mecz, Ty Johnny powiedziałeś, że po pierwszej połowie skończyłeś go po prostu oglądać ja po prostu. Nie, ja naprawdę ja nie tylko dlatego, że jestem fanem Barcelony, zagorzałem, nie mogę oglądać. Po prostu nie mogę oglądać w tym co Realu. Generalnie w ogóle nie staram się nie oglądać. Ale odkąd mamy tego bloga, to chciałbym jednak coś wiedzieć na ten temat. No i ten styl w ogóle. Ja, ja uważam, że to nie to jest. Trzeba mieć dużą cierpliwość, żeby wytrzymać cały mecz Real Madrid. Ponieważ. Tam, tam to, jest tak, to jest tak dziwny w ogóle futbol, co gra ten Real Madrid. Ja przyznaję, on jest dobry, jest mocny i, i, i wszystko tam, pozycja w tabeli mówi sama za siebie, ale no, pięć wygrali. No ja naprawdę nie, nie wiem, jak to się stało. W sensie, Atletik w ogóle przeszedł obok tego meczu, to, to jest to, to raz, no, jakby nie, nie starał się za bardzo, powiedzmy sobie szczerze, trochę się bali. Ale no, Real z, taką, z takim potencjałem w ofensywie jednak powinien, moim zdaniem, powinien. Ja na miejscu kibiców Realowym się zastanowił, czy realnie powinien na przykład atakować, prowadzić gry. No, Okej, okay, strzeliście dwa gole, tak? No ale czemu, yy, czemu, czemu się cofacie na swoją połowę i, i, i oddajecie pole gry? Czemu, po co czemu to służy? Jak rozumiem, oczywiście chociaż mieli cały czas piłkę i tam klepali i próbowali, ale to jest też takie bezsensowne trochę i potem na przykład z Milanem jakiś taki mecz, to się może zemścić, No atletik nie jest taki dobry, żeby strzelić dwa gole. Przypuśćmy. Um. No oczywiście tutaj um, wbijasz też, też piłki jako, um, w ogóle mówisz, mówisz jako oczywiście kibic, który, który chce oglądać ładną piłkę, ale też trochę jako kibic Barcelony, która ma oczywiście inny styl. O stylach, o stylach jeszcze będziemy mówić w dalszej części, natomiast um, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o Atletik, to faktycznie trochę, ja się spodziewałem więcej motywacji z ich strony. W pierwszej połowie, tak to wyglądało, taki styl obie drużyny mają, że raczej nie, nie przesuwają się równolegle wszystkimi formacjami. Nie jest tak, że, że linia obronna Realu podchodzi na pole, na, na połowę rywala, kiedy atakują atakiem pozycyjnym. Po prostu ta obrona zostaje i, i Na wszelki wypadek jakby tam jakaś kontra poszła, żeby ją kasować. I atletik gra trochę podobnie. Zwłaszcza, że teraz zupełnie ci boczni obrońcy nie byli aktywni. A, a przecież głównie, głównie jedną z głównych sił atletiku właśnie jest, są boczni obrońcy, którzy podłączają się do akcji i wrzucają piłkę na głowę i rentę. W ogóle w tym meczu nie było tak naprawdę żutek na głowę i rentę z bocznych sektorów. Wszystkie piłki szły do niego po ziemi, kiedy on po prostu stał tyłem i na tą piłkę czekał, co zresztą też przynosiło swój skutek, ale właśnie nie było tych, tych firmowych zagrań Atletiku, bo ta obrona grała też asekuracyjnie. Tak, ja uważam, że po prostu Real ma łatwiej w, w lidze, bo wszyscy się podkładają Realowi. No to mają łatwiej i zdobywają trzy punkty, po prostu wyjściem na boisko. To ciekawe, to liczę, na to liczę na to, że w poniedziałek się twoja teoria potwierdzi. Nie masz na co liczyć. W każdym bądź razie Jore, Jorent... z innej planety. To na razie do Murinio się mówi, że on jest z innej galaktyki. Jorent też czelił gola na 2-1 akurat ten gol to on po prostu do, dobił strzał w zamieszaniu w polu karnym, natomiast miał parę dobrych akcji przy których sobie zupełnie nie radzili z nim Pepe i, i Carvalho, kiedy właśnie przypychał się z piłką przy nodze, natomiast akurat to, to od piłek górnych jakoś tak skutecznie, czasem, czasem to był łokieć między łopatki, ale jakoś tam sobie z nim radzili ale też nie miał, tak jak powiedziałeś, nie miał dośrodkowań to były takie piłki jak na Rasiaka <grym> tak, <grym> tak, tak, więc, tak, tak więc no Lorente jest jednak bardziej przydatny w polu kardym, kiedy po prostu trzeba strzelić gola głową, a nie, e, i potrafi się wtedy znaleźć, potrafi uciec obroń, obrońcom, a jak stoi po prostu na tam e, 30 metrze od bramki, to no, takie zbijanie, to nie jest jego, to nie jest jego gra, to, to nie jest gra atletika, atletiku. no właśnie, atletik, to jest z angielskiego nazwa. Na cześć brytyjskich robotników, imigrantów, którzy wprowadzili, pokazali piłkę nożną w Bilbao także Atletik, a nie Atletico i Atletic Club, a nie Atletik Bilbao to jest, to jest historia dość długa, także może nie będziemy się nad tym rozwodzić. W każdym razie, sa, sa, sa, samo Bilbao damy link do, do, do posta wyjaśniającego to na, na blogu Atletiku na Offside. Kibice nie kibice nienawidzą, kiedy się ich nazywa Bilbao, bez żadnych, bez żadnych dodatków, bo to w ten sposób ich drażniono od, od epoki Franco, kiedy musieli właśnie nazwę atletik zmienić na Atletico. I żeby, żeby to, tego Atletiko uniknąć, to mówili po prostu na siebie Bilbao wtedy. Czy, czy byli nazywani Bilbao, prawda? Żeby podkreślić ten, ten brak tego pierwszego y, członu. W każdym razie, Atletik Klub, ewentualnie Atletik Klub Bilbao, wtedy można Bilbao powiedzieć, natomiast żadnych hiszpańskich słów typu Atletico albo Atletik Klub de Bilbao bardzo tego nie lubią. No, chyba, że ktoś chce ich po prostu drażnić, a oni zresztą y, wśród fanów realu oczywiście mogą się tacy znaleźć, bo tam przyjaźni między nami nie ma. Ale wracając do meczu, dla Jorente, zobaczymy, jak to będzie zimą. W każdym razie to był, to był mecz, żeby się pokazać zarządowi Realu Madryt, żeby pokazać, ile ten zawodnik może być wart. Polecam panu Pe Perezowi, panu Valdano. Mam nadzieję, że, że bacznie mu się przyglądali i, i, i na no własne oczy się przekonali, co on potrafi. Naprawdę warto by było takiego zawodnika mieć. Nie grał w Lidze mistrzów, więc to jest kolejnego atut. 63 miliony, co to jest dla nas. Prawda? W, tym, w tym sezonie wydaliśmy e, tam może ze 30 milionów 40 milionów wszystkie transfery hmm. tak to znaczy ja nie, w ogóle nie uważam jakby, żeby ten mecz to było dla Lorenty było pokazaniem się nas no to było to jest takie dziennikarskie trochę Gadanie, tak. No, oni znają tą wartość Liorenty i jeżeli chcą go sprowadzić, to go i nie ma problemu. Nie sądzę, żeby tam ktoś inny stanął w ogóle do walki, bo... No ja myślę, że 63 miliony to jest problem. Znaczy ja nie sądzę w ogóle, żeby za taką cenę oparzyć. Ja sądzę, że 30 milionów to jest maks. I to jest taki maks, że więcej ja bym w ogóle nie dał za niego. Generalnie ja uważam, że to jest dobry zawodnik, tylko że nie na 30 milionów. Ono od czasu, kiedy Afel przydobał się 3 miliony, to ja uważam, że ten zawodnik nie jest warty. Inna sytuacja, tak? Jasne, jasne. Chodzi mi o to, że mm, tak, to jest dziennikarskie gadanie, ale nie zmienia to faktu, po prostu, że. Czy, czy mówię to dlatego, że po prostu musiał i rentę w drużynie widzieć. Ee, natomiast nie wydaje się, żeby faktycznie, żeby to jakieś, jakieś realne szanse na razie na to były. Ee, nie, nie najlepszy mer zagrał um, e Irazos w bramce Atletiku. Mm. Um, zawodnik, którego e, chwaliłem pośród, pośród innych z drużyny z Bilbao no i muszę powiedzieć, że, że w ogóle mnie rozczarowali, bo w drugiej połowie, tak jak wspominałeś zupełnie nie pokazali ambicji, w ogóle nie atakowali przegrywając 3-1, 4-1, w ogóle nie, nie próbowali nawet nacisnąć Realu no chyba bez wiary zupełnie wyszli na tą drugą to połowę. Jest właśnie, bo to jest zespół jednak, my chcemy, żeby Atletik dobrze działał w lidze hiszpańskiej nie tylko przez swoją historię ale też no i przez taki swój styl i charakter. Oni mają w ogóle bardzo ciekawą drużynę ciekawych mają zawodników, bo tam jest dużo młodzieżowców hiszpańskich, na, po których naprawdę widać talent. Pan z ligi, jak tak mówił. Jak za każdym razem, jak coś powiesz, to po prostu oni, oni gorzej grają wtedy. Cieka. Nie. Um, myślę, to na razie, na razie okej, okay, myślę, że na razie nie będzie okazji, że ale... i czym innym się będziemy zajmować. Ale może, ale może chcę akurat. Tylko chcę tylko powiedzieć, że właśnie to jest taki trochę... Jednak, to, oni nie mają już takich osobowości, jak Echiberia, e... Czy tego typu goście? Chodzi mi o to, że to jest jednak średni zespół widzy hiszpański. I oni wyżej tego nie poskoczą na razie. Gdyby zatrzymali liorentę na kolejny sezon, to może by mogli coś jeszcze zbudować takie, to znaczy, że ci zawodnicy młodzi by zdobyli doświadczeni w przyszłym sezonie, by mogli coś ugrać, ale w tym sezonie ja uważam, że to jest drużone na dziesiąte miejsce i do góry. Nie uważam, żeby byli gorsi nie są... Z... I właśnie o to chodzi, że taki zespół gra dobrze u siebie i to jest... Atletik zawsze grał dobrze u siebie, to jednak u nich się zawsze grało ciężko, no tam pojechać kibice i oni wtedy grają twardo, czasami brutalnie, ostro i nie oddają swojego terenu łatwo. No ale to jest właśnie ten kompleks, nie wiem, średnich zespołów, o którym już mówiliśmy, że jadą na po prostu gdziekolwiek i to jest zupełnie inna drużyna i, i można po prostu obstawiać w ciemno, że taki zespół przegra, bo bądź najwyżej, co może zrobić, to zremisować, no, tak, tak więc jakby yy, nie, ma pre, nie mam pretensji, że jakby, znaczy mam pretensję, że poddali ten mecz, ale jakby z całego sezonu i z, cał, z całego jakby m, sytuacji. sytuacji to uważam, że po prostu to tak jest, no i nie mam co się obrażać no. Niezłą pierwszą połowę miał Atletik kiedy tam oddali parę grznych strzałów na, na bramkę Realu, no i oczywiście zdobyli gola, ale tak naprawdę ta, ta, ta wynik nie, nie wydawał się zakrożony. W pewnym się zgadzamy. Ronaldo zdobył hat i odpowiedział na hat-trick Messiego. Ciągle, ciągle prowadzi w klasyfikacji strzelców. Warto podkreślić, że Ronaldo, ja się bałem trochę właśnie, że pod tym hat-tricku Messiego, chociaż on chyba o nim nie wiedział, jeszcze jak wychodził na boisko, że będzie na, na siłę od, od początku szukał swojego hat e, czy hat e, Okazało się, że grał całkiem, całkiem w porządku, to znaczy całkiem zespołowo. E, e, oczywiście dużo dryblował, ale to było z korzyścią, dla, z korzyścią dla drużyny, bo po prostu wtedy obrońcy się na nim skupiali i nie mieli e, więcej miejsca, tak jak to było w przypadku pierwszej bramki na przykład. Oddał karnego Sergio Ramosowi, który potrzebował się przełamać, bo nie mógł sobie gola ostatnio szczelić. Dobrze, że trafił trafił tego karnego, bo to był gol na 3-1, który tak naprawdę rozstrzygał ten mecz. Mourinho trochę się zdziwił. Widziałeś Mourinho, widziałeś, Mourinho, widziałeś Johnny, ten, ten filmik polecamy. Jest link do niego w poście podsumowującym mecz Atletico z Realem. I y, właściwie to tyle myślę, co, co, co powiemy na temat tych dwóch meczów ligowych. A teraz jeszcze w trzeciej części chcieliśmy y, y, oczywiście już przejść do y, głównego wydarzenia jesieni. Czyli no, e, grand. Like. Może zacznijmy, like od zacznijmy od tego. od e, tego. Ty, Johnny, mówiłeś swego czasu o tym, że Guardian miał taki plan na ten sezon jakby trzech faz, prawda? Czyli podzielił ten na, na, sezon na trzy fazy i e, przygotował formę na, na, na ten moment, w który uważał najważniejszy. Ta forma wzrastała systematycznie od początku sezonu. Jak to, jak, to, jak to miało wyglądać? No i czy to się sprawdza? To, miało, to było związane z tym, że większość zawodników wróciła po Mistrzostwach Świata, bardzo zmęczonych, no bo jednak większość zdobyła Mistrzostwo Świata, czyli grało do końca. No i Guardiola jednak musiał coś przygotować, jakiś specjalny plan, żeby ci zawodnicy, którzy byli na Mistrzostwach Świata do końca, i świętowali potem obficie pewnie, sądząc po filmikach, które krążą na, na YouTubie, żeby ci zawodnicy jednak wrócili do formy jak najszybciej, ale też, żeby nie przyspieszać tego specjalnie. Tak więc podzielił jakby sezon przygotowawczy na trzy części. Pierwszy, czyli taki sezon przygotowawczy dla normalnych zawodników, którzy w normalnym terminie przyszli do klubu i po prostu się przygotowywali, jak, jak Bóg przykazał. Drugi właśnie taki, taki termin, znaczy no, dru, dru, drugi etap to był właśnie etap już w sezonie, kiedy zawodnicy z Mistrzostw Świata mieli po prostu wchodzić w swój rytm meczowy, nabierać, nie wiem, znaczy wracać do kondycji i wracać do, do swojej formy. No i właśnie te, ten etap miał zakończyć mecz, mecz Grand Derby po prostu. Czyli już za tydzień ma się zakończyć ten etap i tu miała być najwyższa forma. No i powiem szczerze, że no to się wszystko sprawdza. Początek sezonu nie był zbyt dobry. Barcelona nie grała za dobrze. Wygrywała, ale też gubiła punkty. Mało go i strzelała, no a nagle po prostu od nie wiem, trzech tygodni no wrócili wszyscy zawodnicy do formy. Nie ma za dużo kontuzji, kontuzje, które były do przewidzenia są, czyli Milito, no niestety. A chciałem ci przypomnieć, że Real wiedział o tym, że, że te kontuzje będą się przytrafiać. Ja, ja dalej uważam, że po prostu mieli to jest znakomitym zawodnikiem i dobrym transferem, który no niestety ma pecha, no to nie jest, to nie jest coś, co mogło, mogli przewidzieć. No nieważne. I kolejny etap w styczniu ma przyjść osłabienie formy, no i następny etap, czyli, znaczy ten trzeci etap ma się sprawdzić w kwietniu, kiedy ma przyjść znowu ta, znaczy po prostu od stycznia jakby idziemy tą samą drogą, tak? czyli yy, budujemy formę na kwiecień. No i na razie to się sprawdza, ja, ja uważam, że, że, że, że dobrze, dobrze nam to idzie. Guardiola nie popełnił żadnych błędów yy, przygotowawczych, dawał odpocząć wtedy, kiedy musiał i dużo rotował składem. Yy, niektóre rotacje wynikały z kontuzji, na przykład Szawiego, który nie mógł grać całych meczów i gra po 45 minut. Ma taki komfort, dlatego też, że mamy dobrą formę i wygrywamy 8-0 na przykład z Almerią. No i to na, na, tak to by wyglądało. No. Tak to wygląda po prostu. Tak to wygląda. Ja widzę po prostu w poniedziałek świetny mecz w wykonaniu Barcelony. E, tak, 8-0 robi wrażenie na pewno. E, ale e, jeżeli analogicznie mamy powiedzieć. Będę miły. 5-1 też robi wrażenie. O, dziękuję, żony. Um, bo to bardzo mi z twojej strony jest. Um, jeśli chodzi o, o formę realu, która um, się rozwijała do, do, do czasów um, tego Grand Derby, my kiedyś um, rozmawialiśmy o tym, że um, widać było um, pogrze Ronaldo i pogrze grze całego zespołu, można powiedzieć pewne, pewne jakby to określić, pewne ustabilizowanie formy, ale jednocześnie brak takiej, takiej, takiej energii strasznie, brak takiego napięcia w zespole i jakby spadek napięcia można powiedzieć w zespole że te pierwsze mecze kiedyś oddawali po 30 strzałów niecelnych w meczu byśmy konkretnie? oddawał oddawał Ronaldo no powiedzmy, że, że część, część zespół dokładał tych strzałów. W każdym razie było takie, takie mocne napięcie i napinanie się w zespole, żeby, żeby to gole padać wtedy, kiedy właśnie z nimi był problem. Hmm, przypominamy mecze z Osasuną, z Majorką, z Ajaxem. No to właśnie, bo to, był, to były te, te, te, te mecze o tych statystykach takich właśnie nie, nie, niesłychanych, natomiast od pewnego czasu te gole padają i, i też zdecydowanie te statystyki się zmniejszyły, teraz skuteczność jest bardzo dobra, yy, na przykład z Bilbao oddaliśmy sześć celnych strzałów. Tyle samo co Bilbao, no właśnie, ale 5 padło bramek, prawda, no i Rajzus przy jednej powiedzmy nam pomógł, ale, ale nie zmienia to faktu, że, że te, te, te bramki padły, skutecznie się dobra, a Ronaldo właśnie zmienił swoją grę, już się tak nie, nie podpala i no normalnie gra można powiedzieć, mimo że Goli ciągle szuka, to, to jednak gra dla drużyny. Um, i natomiast jeśli chodzi o szczyt Formy Real, to oczywiście my tej drużyny nie znamy na tyle, żeby móc porównać to z Barceloną, nie wiemy, czy to jest szczyt, ja podejrzewam oczywiście i myślę, że, że, że to jest rozsądne to powiedzieć, że najlepsze przed tą drużyną dopiero. I jest kwestia tego, czy będzie jakiś spadek formy w trakcie sezonu, wygląda na to, że na razie takiego problemu nie ma, przynajmniej sądząc po wynikach. Oni sobie założyli, Di Maria o tym powiedział, po tym meczu z atletykiem założyli sobie, że od meczu z Malagą, kiedy wrócili na fotel lidera po, tych, po, po remisie z Levante, założyli sobie, że, że chcą do Grand Derby pozostać na miejscu lidera. No i właśnie on wczoraj, wczoraj to powiedział, że strasznie są zadowoleni, że im się ten plan udał. Także można powiedzieć, że, że obie drużyny wykonały, wykonały plan tak, jak to sobie zakładały, co tylko może dobrze dobrze wróżyć przed, przed samym meczem. Okej, okay, no tak może być. To Di Maria tak mówi, no spoko. Ale chodzi mi o to, że to jest ciekawe. Ja jestem ciekawy realu, no, bo Barcelona jednak jestem dosyć pewny po tych ostatnich meczach i formę, i w ogóle zachowanie na boisku i mecze nawet z no, Były były pokazem po prostu cudownej gry Barcelony. A Real to jest drużyna, która po prostu nie ma stylu zupełnie. W ogóle to jest po prostu porażka. Wygrywa te mecze właśnie, prowadzi w tabeli, to jest całe Mourinho, no ja to, ja wiedziałem, że tak będzie, kiedy Mourinho mówił przed sezonem, że idzie do Realu i to wymaga ofensywnego stylu, ja nie wierzyłem Mourinho i po prostu teraz mogę się helpić tym i wiem, że miałem rację. To znaczy, um, on, on, on, on, on mówił on mówi już wcześniej, że on ma ofensywny styl tak naprawdę i, i właśnie podpierał się statystykami, że jego drużyny strzelają dużo, dużo bramek. Um, to um, można powiedzieć, że zrobić takie rozróżnienie, prawda, na styl i na skuteczność ewentualnie. To styl w sensie w jakim stopniu dana drużyna jest w stanie um, zdominować, um, zdominować rywala i um, powiedzmy płynność akcji, ilość tych akcji, prawda, um, procent posiadania piłki, chociaż ten akurat Real ma całkiem niezły. Um, natomiast um, pod, i, i pod tym względem właśnie faktycznie um, ta drużyna Realu wygląda dziwnie. Ja um, um, może... Trochę, trochę, trochę nie podzielam tak naprawdę go entuzjazmu um, wielu kibiców Realu. To znaczy, oczywiście bardzo się cieszę z wyników i wierzę, wierzę w drużynę, ale y, ja widzę to, że ta drużyna y, nie gra zbyt ładnie dla oka. Jeszcze nie było tak naprawdę meczu y, w całym sezonie całego, y, który by Real zagrał efektownie. Bardzo mi się podobał mecz z Milanem u siebie, no ale to było tak naprawdę 20, 20 minut. I teraz y, o co jakby chodzi z tym wszystkim? Y, Mourinho ma taki styl, Waldano o tym wspomniał też po tym meczu z Atletikiem, a to jest człowiek, który zna się na piłce, że szybko szczelona bramka pozwoliła nam jakby zmieniać tempo gry, wybijać z rytmu Atletic i m.in. efektem tego była ta bramka z kontry, ta bramka Ronaldo. I styl Mourinho na tym tak naprawdę polega, że on chce szybko strzelać gole, zwłaszcza, zwłaszcza u siebie tak to wygląda, strzelać gole, że potem kontrolować mecz w ten sposób, że właśnie drużyna się cofa, wciąga na swoją połowę rywala i właśnie kontruje. I te kontry to jest już w tej chwili znak filmowy Realu Madryt, także... Taki styl właśnie też ich charakteryzuje, to jest ich filmowy styl. Chciałbym właśnie taką statystykę przytoczyć na potwierdzenie tego, że w meczach u siebie w tym sezonie, pomijając mecz z Sasuną, kiedy ta drużyna dopiero zaczynała tak naprawdę funkcjonować i jeszcze o te bramki było ciężko, dopiero Carvalho nas wtedy uratował. Począwszy od meczu z Ajaxem, gdzie w 31 minucie jeszcze strzelił samobój Diana wtedy, strzelaliśmy w pierwszych 30 minutach zawsze strzelaliśmy gola, a w ostatnich pięciu meczach u siebie ten gol padał zawsze w pierwszych 20 minutach. Także widać po prostu tutaj prawidłowość, która nie może być przypadkiem i widać, że Murino się na to nastawia, żeby właśnie u siebie w ten sposób mecze rozstrzygać. I stąd ten brak stylu, jak to ty, Johnny, mówisz, bo po prostu bo po prostu tak to wygląda, takie są, takie są założenia. No ja rozumiem, że to są założenia, to jest właśnie, to jest cała ja jakby yy, może przestrzegałem nawet tutaj, tutaj real, może przestrzegałem, taki byłem, do, bo jak dobra rada, niestety Perez nie posłuchał, yy, ale właśnie o to chodzi, że murinie po prostu zawsze, to, to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. on zawsze grał taki do bólu, jak to ty nazywasz, pragmatyczny futbol, tak? Czyli nieważne jest, jak gramy, ważne jest, żeby wygrać i ważne jest, żeby strzelić gola i potem po prostu, nie wiem, trochę oddać pole gry, zamurować tą bramkę no i jakieś kontry wypuszczać. W realu to aż tak nie wygląda, bo oni nie muszą murować bramki, bo w lidze hiszpańskiej jak do tej pory, raz, że nie grali jakby z nikim dobrym oprócz Atletico Madryt, no, które nie było w dobrej formie, ale no, w Hiszpanii oprócz Barcelona nikt ich nie będzie tak atakował y, na Santiago Bernabeu. Y, ciekawe jak wyglądają te statystyki y, na wyjazdy, na wyjeździe, jak Real tam strzela gole. Tak więc y, y, chodzi o to, że no, Real no, ma taki styl, to, no, no i, no i Kibice mogą się cieszyć, tak? No bo jednak Real wygrywa małym wysiłkiem po prostu wszystkie mecze. No ale to, to nie jest... Ja naprawdę, ja nie mogę oglądać. Ja jestem kibicem Barcelony i tego stylu, który ma Barcelona. Ja lubię taką piłkę jak Barcelona, jak, jak Arsenal, jak Tottenham, które grają ofensywny, wie Real, ofensywnie grają do przodu, podają piłkę, konstruują akcję, a Real tak nie gra. Real gra tak jak Mourinho, czyli my, nie wiem, jak najmniej podań, tylko żeby strzelić gola, no. Tak, to jest, to, jest, to jest od zawsze styl Realu właśnie, że jest, tym się charakteryzował, że był bardziej bezpośredni. Nawet kiedy byli Galacticos, no, prawda, ale... oni, oni ich, ich najpiękniejsze bramki Galacticos zawsze były po prostu kontry, Poda, podania, podania na jeden kontakt. Wiesz, no, jak był Zazidana, tak, powiedzmy, to ten okres świetności Realu w ostatnich latach, to... Tam jednak były akcje, które można było podziwiać i to takie w sensie niby nie kontry. No. Oni na przykład stali na połowie rywala wszyscy No i Zidane po prostu czarował i, i rozdzielał te piłki. Tak? Teraz raz, że nie ma takiego zawodnika, no bo nie można tam narzekać na to, ale bo nie ma takiego zawodnika jak Zidane, no, jest Ronaldo, który zupełnie jest inną postacią. Ale ten zespół w ogóle się jakby nie stara y, tak robić. Nie, nie stara się na przykład podejść na całą połowę no i po prostu klepać tą piłkę no, i zrobić jakąś piękną akcję, tak w sensie taką no nie wiem, zaczarować. Tutaj czarowanie wygląda w ten sposób, że piłka leci do Ronaldo, szybko Ronaldo przeskoczy parę razy nad tą piłką, jeżeli nie upadnie, no to zdąży strzelić albo podać. No, generalnie to jest skuteczne, jak na razie, No, ale właśnie jestem ciekaw, no jak to się rozwinie i jestem też ciekaw, skoro mówiłeś o tej formie i że oni mieli taki plan, to jestem ciekaw, czy granie ciągle tym samym składem, eksploatowanie tych zawodników nie doprowadzi do tego, że właśnie w meczu z Barceloną, gdzie mecz będzie na bardzo wysokim poziomie i bardzo wysokim tempie będzie się rozgrywał, to znaczy ci zawodnicy będą musieli biegać, dużo biegać, bo Barcelona będzie miała piłkę, realnie będzie miał piłki w tym meczu, będzie miał tyle samo co Inter i Chelsea w tych meczach, czyli będzie miał może 40%, może 35% to Barcelona będzie miała piłkę i zobaczymy, jak wtedy ci zawodnicy, którzy będą mieli, musieli biegać, czyli Ronaldo, Iguane, Ozil, ile oni wytrzymają i, ja, i, ja, i, jak, i jak bardzo to, to, to wytrzymają, że, no, że po prostu będą musieli biegać za, za piłką. No i czy, czy... Jestem też właśnie ciekaw, czy taktyka Mourinho, która do tej pory przynosiła skutek, kiedy grał z Barceloną, przyniesie skutek Realowi. A jestem ciekaw, dlatego, że Real nie ma tak dobrych obrońców jak Chelsea Inter i czy taka taktyka, którą by zaproponował Mourinho, czyli postawimy trochę taki autobus, ale też z, z dużym przyspieszeniem autobus, może tak powiem. Czyli, że mamy dobrego kierowcę w postaci Ronaldo, przyniesie skutek. Ja jestem ciekaw. To znaczy tak, ja właśnie myślę, że że ta taktyka, którą w tej chwili Ronaldo, Mourinho, przepraszam, gra, ja myślę, że... Ona, ona może być nawet szczególnie pod, pod Barceloną szykowana, bo on, on nie, może, nie może zagrać z Barceloną, tak jak grał na przykład z Chelsea z nimi. To znaczy właśnie ten autobus po prostu w przypadku Realu może się nie powieść. Ja myślę, że on nie chce, nie chce ryzykować oddania kompletnie inicjatywy Barcelonie, tylko on będzie właśnie próbował ich jak najbardziej wybijać z rytmu, czyli momentami będziemy grać wyżej, potem będziemy się cofać i potem będziemy kontrolować. Także myślę, że to mogą być takie fale. Natomiast jeśli chodzi... I zobaczymy po prostu jak to, jak to, jak to wypadnie, prawda? Jeszcze, jeszcze szczegółami myślę, że spróbujemy się zająć się przed Grand Derby. Natomiast jakby można powiedzieć, że w opozycji do Barcelony, która gra najpiękniej, sposób na nią będzie możliwie najbrzydsza gra tak naprawdę, bez, bez, bez płynności, prawda? jak najbardziej rwana, jak najbardziej, jak najbardziej szarpana. Natomiast jeśli chodzi o zmęczenie, które miałoby się nawarstwić, to po pierwsze to są wszystko młodzi piłkarze, a po drugie tak naprawdę oni zagrali dopiero po... Nawet nie 20 meczów każdy. Także ja myślę, że, myślę, że to nie będzie problemem. Tym bardziej, że teraz um, też nie wszyscy już będą grać na przykład za Jaksem, a do meczu będzie prawie cały tydzień. Ja wiem, wiem, wiem, że to jest początek sezonu i że jednak to nie jest jakieś... To nie jest marzec czy kwiecień, ale wciąż, jeżeli Real nie grał tak naprawdę takiego meczu, w którym musiał, wiesz, musiał przeciwstawić się silnej drużynie i przeciwstawić się przez 90 minut, no to oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby po prostu y, biegać jako szaleń po tym boisku. No i oszalali w sensie. No, ja myślę, że, że sobie. Y... Zdecydowanie, że sobie poradzą, tym bardziej że są zawodnicy, którzy, którzy całą karierę tak naprawdę, no może niezbyt długą, ale grają na najwyższym poziomie i e, ja właśnie szukam w tej chwili informacji, ale jeszcze nie mogę znaleźć, być może dopiero to podamy później, e, i jako, jakie dystanse przebiegają piłkarze. Ja nie wydaje mi się wcale, żeby to były mniejsze dystanse niż Barcelony, bo oni muszą naraz przebiec dużo więcej, i w tempie. Wiesz, co innego jest biegać za piłką, a co innego z piłką. Barcelona, Ale nie też za dużo z, za piłką, bo odbierają po prostu w 30 sekund. Ale też co innego jest biegać za piłką, kiedy wygrywasz i, i, i utrzymujesz zwycięstwo, no. a co innego, kiedy, kiedy, kiedy, kiedy nie możesz dostać piłki, kiedy przegrywasz. A ja myślę, że Real może, Real może wygrywać na Camp nou. To, to się nie stało. I tyle, tyle, tyle, tyle John na ten temat. Um... Tak, powiedzmy trochę, trochę ogólnie tyle, tyle byśmy powiedzieli o stylach bądź, bądź takich bardzo, bardzo ogólnie pojętych taktykach obu drużyn. Tym, tak jak powiedziałem, postaramy się jeszcze zająć. I ostatnia właściwie sprawa odnośnie Grand Derby. No to oczywiście te rozgrywki psychologiczne słynne pomiędzy Mourinho i Guardiolą. Mourinho wojnę z całą ligą już zaczął, przy okazji meczu ze Sportingiem. Konsekwencje go prawdopodobnie spotkają jeszcze, prócz tych, które, które do tej pory, um, chociaż to zawieszenie było za z Mursją. Konsekwencje go powinny spotkać, e, tak jak wiadomości się pojawiają przy na, na, najwcześniej, znaczy w 2011 roku po prostu, także ryby oczywiście nie będą tutaj, um, nie będą tutaj, jakby dotknięte brakiem murinio. I na razie Guardiola, Guardiola ze stoiskim spokojem znosi te prowokacje Mourinho, że to różne drużyny się podkładają Barcelonie, że, że piłkarze Barcelony gadają tylko o Realu, a natomiast Real w ogóle nie mówi o Barcelonie. Także on próbuje tutaj podgryzać powiedzmy Guardiola. Na razie to wygląda w ten sposób bardziej, że inni odpowiadają, natomiast sam Guardiola nie mówi na ten temat. No i Gordia ma rację, bo nie ma, nie ma co reagować na zaczepki jakiegoś Ehh, prowokatora. Dokładnie. Ale czy to znaczy, że nie ma racji Pika, który mówi, że sędziowie pomagają Realowi, albo drugi trener Barcelony, który znaczy, mówi, że, że Mourinho gada tylko, w ogóle nie gada o Piłce, tylko o Barcelonie? No, jakby... No taki, znaczy drugi trener Wielanowa ma, ma rację, że jakby Mourinho gada o, nie gada o piłce, tylko gada o Barcelonie i o, i o sprawach z nią związanych. No ale to, to jest jakby... A to, co mówi Pika, no ja uważam, że to nie powinno się tak mówić. Tak samo uważam, że na Ganna jest mówienie, że ktoś się podkłada, no bo to jest teraz, że poważne oskarżenie, a dwa, że no to zabija jakiegoś, jakiegoś ducha po prostu w tej lidze, no to, to tak nie można robić. No i uważam, że po prostu Mourinho przesadza, ale to jest jego styl, no i dlatego uważam, że najlepszym sposobem, jaki ma, jaki jest, to jest niereagowanie na, na jego głupie zaczepki, no bo to są głupie zaczepki, naprawdę, to jest jak, nie wiem, w trzeciej klasie postówki, ludzie siedzieli i tak, no a ty po duży komuś, a, a, a tobie, sprzyja, tobie pomaga twój tata. No, no i o to chodzi. No. Gdyby spojrzeć obiektywnie, to można by się przyczepić do Realu, że na, jak na razie Real miał chyba pięć karnych, a Barcelona żadnego, a przeciwko Barcelonie podyktowano dwa karne więc no, komu sędziowie pomagają? No, jakby można jest takie wy, wypatrywać rzeczy, no, ale to jest bez sensu, bo albo, albo się gra uczciwie, w sensie i się uważa, że ta gra jest uczciwa i potrafimy ze sobą ry, rywalizować jak równy z równym, albo się myślał jakieś historie, żeby tylko podjudzać, no i potem wychodzą historie takie jak, nie wiem, jak z Figo, który powrócił na Kampną i został obrzucany wyzwiskami, nie tylko, żeby nie powiedzieć, że świńskim ryjem. Ale to nie, był chyba, to nie były chyba prowokacje jakieś no, to prasowe ze strony Figo. Nie Figo, ale to były prowokacje ze strony naszej. W sensie Judasz odszedł, no ja nie, znaczy ja potrafię się przyznać do błędów naszego klubu i powiedzieć, że Gaspard, który był skrajnym nacjonalistą, po prostu pod, tak podjudzał naszych kibiców, że y, nie wytrzymali. Oczywiście ja się zgadzam z kibicami, że y, Figo zachował się niezbyt stosownie odchodząc do Realu. Ale no, no okej, okay, no i dla mnie też był Judaszem wtedy, tylko że nie, nie wyobrażałem sobie, że można na przykład rzucić świńskim rejem w niego, no. ale okej, okay, no są, są takie sytuacje, tylko właśnie o tym mówię, że jak się będzie podwiedzać już za Laporty, ta sytuacja trochę się zrównoważyła i, no, i nawet były gesty takie dosyć przyjazne, czyli spotykanie się na kolacjach i takie rzeczy. Później się okazało, że La wydawał wydawało dużo na kolację, ale to jest inna sprawa. Chodzi o to, że jednak ja był za tym, żeby normować stosunki i żeby nie podjuzać jeszcze specjalnie kibiców, bo kibice mają i tak dużo właśnie i wiedzą, znaczy wymyślają sami dużo rzeczy i ja mogę też się cofnąć do, nie wiem, lat 30 czy tam jeszcze wcześniej, czy później mówić o Franko czy na przykład o jakimś innym. Tak więc to to może na razie na razie, niech, na razie to zostawmy, zostawmy Franko, niech spoczywa w spokoju. Yy, zobaczymy, jak to będzie na kam... zobaczymy rozumiesz? I Franko dla ciebie jest idealny. Ja myślę, że Franco zrobił dużo dobrego dla, no. <głos> dla hiszpańskich piw. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na Camp Nou, bo ciśnienie już rośnia przed nami bardzo gorący tydzień. Zobaczymy, co się wydarzy też w mediach i pomiędzy mm, oboma klubami na różnych poziomach, prawda? Także, tak? Ja chciałem tylko powiedzieć, że na Camp nou ja się nie spodziewam ze strony kibiców. Takich, takich, takich rzeczy jak z figa. Po prostu będą y, najwyżej gwizdy i y, okrzyki tyko, typu tłumacz, tłumacz, tłumacz. A lasery Ronaldo? E, jeżeli, nie wiem, z nieba jaki na niego, to... Boski laser w Ronaldo. <laughs> Zobaczymy, oczywiście będziemy śledzić na bieżąco rozwój sytuacji przed Grand Derby. I na koniec już tylko, nie możemy oczywiście nie odnotować Ligi Mistrzów, która, która w najbliższych dniach przed nami, już niej zapomniałeś. Blisko było bardzo, bardzo emocjonującego pojedynku w grupie Barcelony, choć może jakby gwóźdź programu był nie czysto piłkarski, tylko bardziej osobowy, żeby już, nie, żeby już nie, nie motać więcej. Chodziło o Jaskak Mocha, oczywiście, który był, chyba już był, tylko trenerem pana Tienajkosu. I wszystko wskazywało na to, że poprowadzi pana Tinajko sprzeciw Barcelonie, to było coś zobaczyć Mocha na ławce obok Guardioli, ale wydaje się, że do tego czasu już drużyna może objąć Ferreira, który, który został właśnie wyrzucony z Malagi. Znaczy jest chyba przesądzone, że już, że już usiądzie na, na, ławce, na ławce trenerskiej. No szkoda, szkoda, no bo jest słynny trener z wielkimi osiągnięciami w przeszłości Chętnie bym zobaczył Gmocha na ławce rezerwowych i zobaczył, jak ustawi pan Panacjankos. No szkoda, że do tego nie doszło. Naprawdę byłem ciekawy, jak to wyjdzie. No a tak, no po prostu będzie mecz zwykły i bez żadnych emocji. No właśnie, czy myślisz, że, że to będzie... Czy Barcelona po prostu odpuści ten mecz pod względem personalnym? Czy Guardiola będzie oszczędzał piłkarzy? Znaczy, ja uważam, że... Znaczy, uważam, że powinien, ale uważam, że Guardiola nie zrobi tego. Uważam, że... To znowu uważam. Myślę, że Guardiola wystawi dosyć silny skład, znaczy ci, co będą zdrowi, to zagrają i myślę, że Piqué, Puyol zagrają. Ktoś, kto nie będzie miał kontuzji z podstawowego składu, na pewno zagrają. I Messi, no ja uważam, że on zagra, bo on jest po prostu jakimś psycholem, jeżeli chodzi o granie, bo on jest jak dziecko, które po prostu jak dostanie piłkę to i widzi piłkę, to musi tam być i musi grać. Tak jak z Almerią, no przecież nie było w ogóle sensu, żeby wychodził na drugą połowę, a jednak poprosił trenera, żeby być na boisku, bo on kocha grać, więc z Jankasem uważam, że też pewnie zagra jakieś 90 minut i, i nie wiem, czy to będzie dobre, no bo nie, nie wiem, jak się zachowywa o piłkarze Panetianikas, no ale nie spodziewam się, żeby Guardiola odpuścił ten mecz. No, musimy wygrać ten mecz, to też jest to taki, e, taki trochę bodziec dla, dla, wystawienia dobrego składu. Z kolei Real nie musi tak naprawdę go meczu wygrywać za Ajaxem, Real gra we wtorek, w ogóle będzie miał jeden dzień dłużej odpoczynek. Mm. I już teraz wiadomo, że nie zagrają Kedira i Higuain, który, którzy mają drobne kontuzje i po prostu będą się leczyć na Grand Derby. Zagra Benzema, zobaczymy kto zastąpi Kedira. Prawdopodobnie będzie to las. ja bym też chętnie zobaczył Granera w tym meczu. Zobaczymy, być może nie postanowi oszczędzić jeszcze jakiś podstawowych zawodników. No i dobrze by było oczywiście tym meczem w Amsterdamie już przypieczętować pierwsze miejsce, to też trochę będzie zależało od, od Milanu, bo jeżeli Milan nie wygra to nawet my nie musimy wygrywać tego meczu. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze jedno słowo. Y, Twente przegrało. Twente przegrało w lidze. Y, oczywiście bez zremisowało, więc sprawa walki o mistrzostwo jest ciągle otwarta, ale to naprawdę nie jest dobra wiadomość. Y, miejmy nadzieję, że powetują sobie to w lidze mistrzów teraz, w tym, w tym, w tym tygodniu. Y, grają z Interem, więc okazja się nadarza, żeby zabłysnąć. Wierzymy oczywiście w Holendrów. Y, na, na już sam koniec, naprawdę, jeszcze tylko podsumowanie ankiety na naszą bramkę kolejki 11. Wygrał Messi z e, stosunkiem głosów 3 do 1. Messi. Dren ten niestety nie wygrał, ale dostał jeden głos. E, a w, a w... <śmiech> nie wiem, nie wiem. Jakiś, jakiś ktoś, to potrafi naprawdę docenić, docenić kunszt tego zawodnika. E, Wkrótce pojawi się osobna notka z konkursem na bramkę dwunastej kolejki, po tym już jak Hetafe zagra szlagier z Saragossą. No i oczywiście zapraszamy do głosowania. Na dzisiaj już dziękujemy za, za uwagę przez ponad godzinę kolejną, wytrwałym i zapraszamy do śledzenia naszego bloga w tym tygodniu, bo będą się pojawiały i artykuły, i pojawi się jeszcze podcast. Myślimy, że to będzie dość specjalny podcast. Oczywiście będzie specjalnie poświęcony Grand Derby, ale chyba też powinni być goście. Także zapraszamy serdecznie, a na dzisiaj już dziękujemy. Żegnaj się z Wami Cichonio i Johnny. I zapraszam do czytania, komentowania, odwiedzania. Do usłyszenia.